Jak ułatwić sobie odbiór naszych audycji? Oto pytania, z którymi zwracają się do nas słuchacze. Przed mikrofonem Stefan Załęski. Potrzebujemy 33 centymetrów kabla. Słuchaczom przebywającym na zachodzie możemy przesłać na życzenie pocztą 44 cm. Proszę się nie zrażać tym, że razem ze wzrostem siły odbieranego sygnału wzrośnie ewentualnie też siła zagłuszania. Dobrego odbioru. Opis ten powtórzymy w sobotę o godzinie 22:35 oraz w niedzielę o 11:35 i 16:35. Z naszych bogatych doświadczeń możemy Wam przekazać niewiele, no tyle, ile możemy. Zacznijmy od początku. A teraz prosimy o uwagę. Tej płyty odtworzyć tutaj w studiu nie można. Zarejestrowany na niej dźwięk został przegrany w warunkach laboratoryjnych. Odtworzymy go staśmy spoza studia. Uwaga. Słuchajcie, Jest tylko Uwaga, podajemy sygnały testowe. się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści, przekazywane na się spod kontroli, wenset, każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od ty, czy ma coś do powiedzenia, nie, Czas. Wróci. Czas. Chyba. Poczeka. Czas zaczyna życie. Jestem dziennikarzem. Przepraszam za tę przerwę. Przepraszam. Halo, słyszę Was dobrze. Jesteśmy gotowi. Halo, zgłaszam się. Stacje namiarowe na stanowiska. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6, Jeżeli mnie już nie będzie na świecie... Gdy zalożywszy podróżne plecaki W przestrzeń gwiaździstą na jawie Pomkniecie między planety, księżyce, zodiaki Aby rozpoznać dalekie przestworza Zbadać jak rzeka na księżycu płynie Nazwać łańcuchy nowych gór i morza I w planetarną życie tchnąć pustynię Muszę was przestrzec Zanim sen się ziści Nim wyruszycie na gwiazdne rozlogi Baczcie by nikt nie zawrókł nienawiści, fałszu i klamstwa na gwiaździste progi. Byśmy spokojnie pożyli w przyszłości. Co to wszystko ma znaczyć? Weźmiecie udział w pewnym eksperymencie. Dźwięk. Łączymy się z Krakowem. W troski za sobą gdzieś i ze mną peść Właśnie ze mną, ty, ze mną, obok ja z tobą Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne my w kwietniu, niech inni też czulec my Jeszcze nie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 Padając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie. Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. Pakuję me słowa w butelkę jak pan powiedział. Nie wiadomo, słucha, aczkolwiek słucha nie... Się tym Na Nadworny grafik, niebywale marudny, acz skromny. Głośno chrapie, więc często rzucają go kobiety. Pije białą herbatę, podawaną jedynie w szklankach z koszuczkiem. Wydaje mu się, że modli z niego jest Ubiera się wyłącznie w firmie Zara. Rozbiera się w domu. Zuz, dorwał go i rozlicza w Irlandii. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Mówię to z ciężkim sercem. Obywatelki i obywatele. Wczoraj wieczorem obejmując Prezesa Rady Ministrów wierzyłem, że potrafimy się podźwignąć. Te nadzieje obecnie zawiodły. Odliczają samochody, do wiadu piją zimne mleko, a mężczyźni piwo z puszek, potem długo o podatkach, że wysokie i w ogóle żyć nie leży, Całą częstotliwością jest liczba składająca się z jedynki, a po przecinku mającą 11 różnych cyfr. I to wszystko do tego mierzone jest w milisekundach. 30 razy. Przepraszam za tę przerwę. Przepraszam. Wracamy do muzyki. Czasem idziemy ku sobie. Z daleka i z bliska i w słowach, i w myślach idziemy ku sobie, przez marzeń swych kraje niepewnie co dalej. Jak miłość niewierna, drogami pożegnam Idziemy u sobie Jak niebo w strumieniu, przeglądam się w tobie Z tak bliska, z tak bliska Starze i ludzi, by nigdy nie wrócić Idziemy ku sobie Dziękuję bardzo. Koniec przerwy jest. Jedziemy dalej, kochani, proszę. Proszę. Halo. Kto tam się znowu wygłupia? Ja. Kto tam gra? No ja, Wojtek. Co za ja? Aha, Wojtek. Nie, no to przestań. Przestań, Wojtek, no. Powiem mu wszystko co mu chcę powiedzieć. Filip ciulika kurwa na stołku, my tu teraz do domu. Hopie, co ci się kurwa fartło. Hopie to może cufal, w tej nagrywamy, kurwa, bo trzeba cały czas nagrywać, bo nigdy nie yeah. chcę kurwa również takiego, że kurwa wypierdła i kurwa, kurwa na plepa. stary, a potem, jak już na... jak pójdziemy na rzekach, pójdziemy na rzeka, róciemy z rzeki, siednemy w na befeju. Znany jest szolka tyłu, e, szolka wyżelki. Od kurwa środka, tak, środka słońcowa kurwa wszyscy. bez czulania, Bez ciulania. Bez ciulania nagrywamy. Koniec, kropka, bez ciulania. Bez ciulania nagrywamy. Darmo nam w ludzi tłumie pośród miast wielkich miast. Każdy, kto patrzeć umie znajdzie nas. Dla takich też najbliższych, najdroższych ja tych. Którzy lubią moje piosenki, którzy odczuwają je, bo przeżywają życie podobnie. Tak chwila widzisz. I to jest ta chwila coś poczeka. Czas zaczyna życie. Czas zatrzyma.